9 kwietnia minęła północ. Anna Zaleśna Sawera, zapraszam na serwis. Andrzej Poczobut zwyciężył w walce z reżimem Łukaszenki, mówi jego przyjaciel Bartosz Wieliński. Amerykanie niezadowoleni z polityki Donalda Trumpa, tak złych notowań prezydent jeszcze w tej kadencji nie miał. Nadchodząca majówka będzie droższa niż poprzednia, wyliczają ekonomiści. Andrzej Poczobut nie złamał się po pięciu latach pobytu w białoruskim więzieniu. Tak o zwolnionym przez władze w Mińsku. dziennikarzu mówi jego przyjaciel Bartosz Wieliński. A Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej podkreślił w TVP Info, że Andrzej Poczobut zwyciężył w walce z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Nie widać tego w jego oczach, żeby to był człowiek zła, na pewno go nie że to podziwiam, bo któż z nas by się nie ugiął w takiej sytuacji, kto z nas by nie poszedł na jakiś kompromis chociażby żeby ratować życie, ratować własną skórę, no żeby dostać troszkę więcej jedzenia. Tak? Przecież to są metody sprawdzone, bazujące na naszych najniższych, czy tam podstawowych po prostu odruchach, a Andrzej się potrafił temu wszystkiemu oprzeć i on dzisiaj triumfuje. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi został w 2021 roku aresztowany, a dwa lata później skazany na 8 lat Kolonii o zaostrzonym rygorze, za wzniecanie nienawiści oraz wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa.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 że w kwestii ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Nie ma żadnej roli prezydenta przewidzianej w Konstytucji w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To dopiero ustawa wprowadza ten wymóg ślubowania, który ma charakter ceremonialny, honorowy po to, żeby podnieść rangę tej uroczystości. Więc ja nie wyobrażam sobie, gdzie tu jest pole do dostrzeżenia sporu kompetencyjnego. Przerasta to moją wyobraźnię. Czwórka sędziów pomimo złożenia ślubowania wobec prezydenta w Sejmie nie została dopuszczona do orzekania. Tylko 34% Amerykanów aprobuje obecną politykę Donalda Trumpa. Poparcie dla prezydenta spadło do najniższego poziomu w trakcie jego obecnej kadencji. Amerykanie są coraz bardziej niezadowoleni z jego sposobu radzenia sobie ze wzrostem kosztów utrzymania oraz z niepopularnej wojny z Iranem. Najnowsze badanie na ten temat przeprowadził dla agencji Reuters ośrodek Ipsos. 34% poparcia to spadek o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem. Większość odpowiedzi ankieterzy zebrali przed sobotnią strzelaniną, do której doszło podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, na której miał przemawiać Donald Trump. Pozycja prezydenta w oczach amerykańskiej opinii publicznej systematycznie słabnie od momentu objęcia urzędu w styczniu 2025 roku, kiedy to 47% Amerykanów oceniało go pozytywnie. Jego popularność znacząc, znacząco, odkąd 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen benzyny. Zaledwie 22% respondentów pozytywnie oceniło działania Donalda Trumpa. W kwestii kosztów utrzymania to spadek z 25%. Błąd statystyczny w przypadku tego badania wynosi około 3%. Sam prezydent niespecjalnie przykłada wagę do takich sondaży, często wprost je negując. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sześć dziewięciolatkowie sprawcami pożaru, do którego doszło w krakowskiej Nowej Hucie w ostatnią niedzielę. Spłonęły wtedy dwa budynki gospodarcze. Nikt nie ucierpiał, ale strata oszacowano na 170 tysięcy złotych. Krakowska policja ustaliła kto i dlaczego podpalił budynki. Wszystkie działania, które były prowadzone przez funkcjonariuszy z 8 komisariatu w Krakowie potwierdziły, że to właśnie trzech dziewięciolatków podpaliło. Jeden z budynków gospodarczych, natomiast silny wiatr spowodował, że ten ogień przeniósł się na sąsiednie zabudowania. Jak dodała Anna, zbroja zagórska z Małopolskiej Policji, sprawa podpalania trafi do sądu rodzinnego. Rodzice dziewięciolatków mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosz szkód. Nadchodząca majówka będzie droższa niż poprzednia.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Środa, początkowo wszędzie słoneczna, a później zacznie się chmurzyć. Na północy i wschodzie może padać słaby przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Będzie o 8 stopni w Suwałkach i Lublinie, do 12 we Wrocławiu i 14 w Szczecinie. Autopromocja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 Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Ludzie Dobry wieczór, nazywam się Krzysztof Łoniewski, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka będzie Sofia Lebiediewa. Dzień dobry Sofia, dobry Dzień wieczór. Dobry. Ale mam nadzieję, że nic i nie będę musiała robić bohaterskiego. No nie, mogę powiedzieć gościnią, wolałabyś? Nie, absolutnie wszystko mi jedno, bardzo ładnie, dziękuję. Ale słyszą państwo, że będę tutaj zaczepiany, trochę to źle powiedziane, natomiast muszę pilnować się z tym, co mówię, bo każde słowo może być tutaj zaraz wyciągnięte na tapet. Nieźle, odebrałam tylko dobrze odebrane. Dobry wieczór, Sofia. Jeszcze Dobry raz. wieczór. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas, bo niełatwo cię złapać, to po pierwsze. Po drugie, no myślę sobie, że większość osób kojarzy cię po prostu z Instagrama, z Facebooka przez twój nick. przypomnij, jak on się nazywa? Ach, polskie. X się pisze po polsku. Natomiast ta X mała odpowiada za wskazanie mojego kraju pochodzenia. A pochodzę z Ukrainy i X to jest H po prostu. Mhm. Więc to jest ach polski. Mhm. Kiedy przyjechałeś do Polski? Kiedy? Tak myślałam, że się zacznie od przeszłości. No wiesz, ja jestem historykiem, lubię po kolei. Po kolei, czyli na koniec rozmowy będzie o przyszłości? Też. Tak? Tak masz zaplanowane? No, nie, no zobaczymy jak się potoczy ale to, rozmowa. Ale to często jest prawda, że najpierw skąd, dokąd, później co teraz i później jakie są plany? Nie? Trochę tak, się tak często nas uczą, wywiadach... wiesz? Trochę tak nas uczą generalnie chociażby pisać rozprawki. Ma być wstęp, rozwinięcie, zakończenie z jakimś takim wyjściem na przyszłość, na przykład... Ciekawe, linearne wszystko. Linearne, tak. A nie wszystkie sprawy są linearne. No pewnie, że nie. Muzyka na przykład nie jest, jest tu i teraz. A ty mnie zapytałeś o coś innego? Zapytałem cię o to, kiedy przyjechałeś do Polski. Ach, koło nie. Ja jestem strasznie słaba w liczeniu. Mhm. 10, 11, 12. Z przerwami mhm. coś takiego. Dawno, to. Jedna trzecia mojego życia tak myślę. Mhm. Jesteś bardzo młodą osobą. Przyjechałaś do Polski, żeby studiować? Nie. Mhm przyjechałam do Polski. Będę ci pytał o takie rzeczy dość prozaiczne, choćby dlatego, mm. że y, myślę, że wiele osób to interesuje. Tych, które mm. śledzą twoje nagrywki w mediach społecznościowych, pewnie chcieliby wiedzieć więcej. Ja także, więc jak będę mm -hmm. zbyt wścibski, to mi przerywę. Powiedz, że nie odpowiesz na to pytanie i tyle. Nie, bardzo chętnie, ale tak myślę, że to chyba w ogóle tak jest w interakcjach międzyludzkich. Chcemy tak jakoś umiejscowić tą osobę mhm. wśród znanych sobie wydarzeń, słów, mhm. prawda? Dlaczego przyjechałaś? Zazwyczaj się przyjeżdża w takim wieku jak ja na studia albo. Do pracy. Do pracy. Ja przyjechałam na misję. Niestety. Mhm. Niestety. No, no, może nie, tak się zdarzyło, ale teraz już nie uprawiam żadnej misji i mam takie podejście antymisyjne wręcz. Ale wtedy byłam bardzo mocno wierzącą osobą uh -huh. i przyjechałam na misję na tok. Uh -huh. <laughs> Więc coś takiego. Tak, ale później też studiowałam po kilku latach. Studiowałam język niemiecki. Czyli germanistykę. Germanistykę, tak. Uh -huh. I jak się odnajdujesz w języku niemieckim? Skoro studiowałeś germanistykę, to rozumiem, że lubisz ten język. Ja też należę do tego grona. A powiedz więcej o swojej miłości do niemieckiego. Wiesz co? Jak, jak to było? Mm, no wiesz co, trafiłem na język niemiecki w szkole średniej. E, to był mój drugi język. Potem m, na tyle mi się spodobał, że poszedłem, bo jestem z Warszawy, uczyć się też go do Instytutu Goethego. O. Więc szło mi coraz lepiej. Wiedziałem mm -hmm. coraz więcej. E, trochę w kontrze do tych wszystkich, którzy uczyli się dużo mocniej angielskiego. Mm -hmm. Potem na studiach była, dostałem propozycję sam aplikowałem, żeby pojechać na Erasmusa do Berlina, mm -hmm. co było dla mnie super wydarzeniem, bo to był początek wiesz, XXI wieku, jestem od ciebie sporo starszy, więc to nie była taka Polska, jak jest dziś. Wyjazd do Niemiec był wyjazdem nieco w nieznany, ale też coś, co fascynuje. Tam było inaczej mm -hmm. na początku XXI wieku, zwłaszcza w Berlinie, więc to była taka szkoła życia. Ja chyba lubię Niemców też po prostu za takie uporządkowanie, za to, że wszystko jedno wynika z drugiego, że tam ułatwiasz sobie życie, a nie utrudniasz. Może trochę ich gloryfikuję. Mhm. Potem też poznam ich wady, ale nie wiem, mam serdecznego przyjaciela, który mieszka w Berlinie, Wojciecha Szymańskiego, który kiedyś tu pracował w Trójce i uważam, że mówił najpiękniej z nas wszystkich w języku polskim. Do tego pięknym głosem chłopak z Katowic. Mhm. Więc zawsze mam też, słuchaj, taki zwyczaj, że przynajmniej raz w roku go odwiedzę. On jest związany z Niemką Mają cudowną córeczkę Mam przyjaciół na ścianie w zachodniej, w miejscowości Gubin. Po drugiej stronie Nysu Łużyckiej już jest Guben, więc y, to tak naprawdę jest jedno miasto przydzielone rzeką i tam też u nich bywam, więc jak jestem u nich, to za moment y, jestem też w Niemczech. Lubię tą niemiecką energię. Ciekawe, lubię niemiecką ale energię. Ale to ty mnie zaczynasz to, w, wiesz, rozpytywać, a to ja ciebie powinienem. No, ale rozmawiamy. No. Ciężko rozmawiać A ty lubisz, lubisz język niemiecki? Ja z niemieckim, to był troszkę przypadek. Mhm. Na germanistykę idzie się przez przypadek? Przez przypadek. Naprawdę? No, w twoim przypadku? Nie. W moim przypadku przypadek. Zawsze chciałam na polonistykę oczywiście, ale wszyscy mnie strasznie odradzali. Nie idź na polonistykę, nie ma przyszłości, po co ci to? Mhm. A ja taka raczej bywam uległa i uległam. I, ale <grym> chciałam jakiś inny język, a tam był tylko angielski i niemiecki. Na tym uniwersytecie, który był najbliżej mnie. No a kto by chciał angielskiego? Angielski tak jest, prawda? No tak, po angielsku. A niemieckiego w ogóle nie znałam. Mm -hmm. W ogóle. A przywołało mnie tak, że tam było, że od podstaw. Natomiast kiedy już się dostałam, to się okazało, że od podstaw znaczy, że już matura zdana po niemiecku. Taka podstawa, tak? To taka podstawa, uh -huh. tak. Moją podstawą było Eins�hidrace, z tym, że nie byłam pewna, gdzie się kończy. Ain czy eins, nie wiem. To już teraz wiesz, że eins. Tak, <laughs> więc nie wiedziałam nawet mhm. tego, no ale udało mi się, nawet dostawałam później stypendium rektorskie za, za dobre wyniki w nauce i mhm. e, jakoś udało mi się ten język, no nie wiem, czym. w stosunku do języka w ogóle chyba nie należy mówić, że, że się nauczyło, bo to przecież się nie da nauczyć do końca obcego no, języka. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ty się uczy, nauczyłeś tego polskiego niemal do końca. To tylko wrażenie. Mm -hmm. <laughs> Za chwilę, jak troszkę dłużej porozmawiamy, to będziesz słyszeć moje błędy, moje zaciąganie, jakieś niepewności, wątpliwości. Zaciągania nie słyszę. Słyszę taki delikatny akcent wschodni, mm -hmm. e, natomiast równie dobrze mógłby być ten akcent z Podlasia. Mm. Nigdy nie była. No właśnie. Pomyślałem sobie trochę o mojej nauczycielce języka niemieckiego, wiesz, mm -hmm. tak? Teraz złożyłem to z tobą. To była starsza osoba, mm -hmm. jak ja chodziłem do liceum tutaj w Warszawie. I ona, słuchaj, trafiła jako nastolatka do obozu w Oświęcimiu. Oh. I powiedziała, że musiała się niemieckiego nauczyć błyskawicznie, żeby mm -hmm. przeżyć. Przeżyła i po wojnie postanowiła, że będzie mówić lepiej po niemiecku od Niemców i dlatego poszła na germanistykę wow. i rzeczywiście nauczyła się tak doskonale tego niemieckiego, żeby mówić ale lepiej po nich. Ale piękna historia, tak, z takiego bólu wynika, Tak, nie? wynikająca z bólu. I myślę sobie, że twoja historia jest oczywiście zupełnie inna. No, z niemieckim tak, ale... Ale nie, ale mówię o teraz polskim z polskim. Znaczy no, że jest na inna, natomiast ty tak. mówisz tak dobrze po polsku, jak nie, nie mówi wielu Polaków. Taka jest Ale prawda. jakiś ból też tam... Jest, Mnie jest mm -hmm. tak. W ogóle moim zdaniem takie naprawdę wielkie zainteresowanie, jeśli ktoś ma, może nie obsesję, ale pasja, na co mówimy, mm -hmm. to zawsze się wiąże z jakimś bólem. bólem, z pęknięciem jakimś... No bo pasja... Jakakolwiek pasja. Oczywiście. Mu muzyczna na przykład, albo sport jakiś, to jest zawsze... No często się mówi, może to jest takie na powierzchni, ale że, że się zakrywa jakieś swoje wewnętrzne kompleksy. Prawda? jeśli chodzi o sport że no, na przykład znajomy jako dziecko w szkole był jakoś tam źle traktowany no i w pewnym momencie postanowił, że odwróci sytuację i będzie tak świetny w sporcie, że wszystkim pokaże ale odwrócił, tak, rozumiem odwrócił, tak no, czyli osiągnął swój yy, osiągną, cel. Osiągnął, tak, osiągnął. Natomiast ale myślisz takie, o koszcie, tak? Takie dążenie do czegoś mocne nie wynika tylko z takiego radosnego zauroczenia się. Ach, jaki piękny no tak. ten język na przykład. Mm -hmm. Tylko jakiś tam ból zawsze musi być. U mnie też był. No to mów o tym bólu. Jestem bardzo go ciekaw. Jaki był ból? <laughs> być chciałaś tak. mówić od razu idealnie. Tak zakładam. I bolało cię, że popełniasz błędy? Czy że ci przecież się zwraca uwagę? W ogóle nie mówiłam przecież. No tak. W tych językach słowiańskich tak jest, że jest taki moment na początku, że wydaje ci się, że już rozumiesz. Mhm, że wszystko, wszystko rozumiesz. Nawet, że wszystko rozumiesz. Mhm. Ale nie możesz powiedzieć. Mhm. Bo te słowa jednak są zbliżone do siebie nieraz fonetycznie albo z kontekstu, można dużo się domyślić. Mhm. Natomiast nie możesz mówić. Nie możesz się wysłowić. A tam, gdzie nie możesz się wysłowić, nie możesz też zażartować, prawda? Więc nie jesteś sobą i nikt ciebie nie zna. Mhm. I ty jesteś takim niemym obserwatorem. A już na przykład jesteś wśród tych ludzi mówiących w innym języku. I jesteś taki anonimowy. Każda z sobie coś uważa zupełnie innego niż ty jesteś, naprawdę. No jakieś mogą być depresje z tego, prawda? Mm -hmm. grubsze. Jakieś bardzo alienacja taka, jesteś mm -hmm. takiego. A już nawet, kiedy się nauczysz tych dopełniaczy, <grym> miejscowników. I narzędników. Szlady, narzędników. Narzędnik jest okej, okay, ale dopełniacz, ludzie. <grym> o, ten, Kto to wymyślił? E, ten tak? program się nazywa Ludzie. Tak. Zastanawiałam się, czy to jest to Ludzie. <grym> o, Ludzie. <grym> taka emocja była. <grym> Jak już się nauczysz tych dopełniaczy i jesteś wśród tych ludzi już wydaje ci się, że możesz zażartować i możesz się wysłowić, to wszyscy zaczynają na przykład w pewnym momencie śpiewać jakąś piosenkę z dzieciństwa. Rozumiem. Świetnie o tym opowiadasz. I wszyscy A ty wszyscy śpiewają, ty jej nie znasz, tak. A ty w ogóle pierwszy raz słyszysz. <laughs> A wszyscy się świetnie bawią uh -huh. przy tym. I wtedy I jest to też chcesz się świetnie bawię. Uśmiechasz się, przyklaskujesz. Jaka fajna piosenka. <laughs> tak, no i może to być smutne. Uh -huh. Także coś takiego. To są, te, to są te pęknięcia i, i bóle związane z chociażby z nauką języka i z tym, co ci powiedziałem przed chwilą, że wydaje mi się, że... Takie naturalne mhm. to jest. Mi się wydaje, że każdy, każda osoba, która się gdziekolwiek przeprowadziła w jakimkolwiek momencie swojego życia, tego może doświadczać, prawda? A jakieś takie bardziej osobiste historie też tam były, oczywiście. Sofia, tylko tak sobie myślę, że ciekawe, czy jest druga taka osoba, myśląc chociażby o Ukrainkach, u Ukraińcach, którzy, których jest mnóstwo w naszym kraju, którzy podeszli do naszego języka z taką fascynacją jak ty. Myślę, że, że byłoby ciężko znaleźć taką drugą osobę. Skąd się u ciebie wzięła taka fascynacja i ochota na, na to, żeby ten język tak zgłębiać i rozkładać na czynniki pierwsze? Na czynniki pierwsze. No ja mam takie wrażenie, jak cię słucham. Drugie, trzecie. Też, tak, u ciebie jest... Ich, <śmiech> tak, rzeczywiście. Dziękuję za pytanie. No myślę, że tutaj można całą książkę o tym napisać. W ogóle skąd się bierze fascynacja? językiem, jakimkolwiek, mhm. prawda. U mnie od dziecka byłam coś takiego, jest ekspozycja na języki. Mhm. Miałam ekspozycję na kilka różnych języków. Na rosyjski, gdyż mhm. mieszkałam w Sumach, między innymi przeprowadzaliśmy się często. To mhm. też wszędzie różne akcenty, prawda. Tam był język rosyjski, ukraiński, oczywiście w telewizji, w szkole, w książkach, to jest czysty ukraiński. U nas się posługiwało też takim miksem języków. Mhm. E, córżyk to się nazywa mhm. i to jest coś trzeciego. Też są słowa, które ani z tego, ani z tego języka nie są. To trzeba jakoś łączyć. To wszystko w ciągu jednego dnia się przestawiasz cały czas na inne języki. Gdzie... Zobacz, jaki to jest bodziec dla mózgu. Świetne to jest. Zwłaszcza dla młodego mózgu, który tak. ładnie jak, przyjmuje jak gąbka. Przyjmuje jak gąbka, jednocześnie próbuje jakoś odnaleźć się w tym. Przecież y, różne osoby w różnych językach mówią, u mnie też mówili, tak? W, no w telewizji tam inny język, inne nastroje, inne odcienie, tematy, które były poruszane niż w domu przy herbacie, prawda? E, więc to wszystko się w taką układankę zbierało. Poza tym moja mama bardzo wierząca jest, była i Biblię na wskroś, na pamięć prawie. E, to jest taki język starocorkiewno mm -hmm. mm -hmm. Tam też archaizmów pełno Inna składnia, przestawny szyk, no. słowa, których się nie używa, e, a też e, w kulturze. Ale takiej... ona ci to czytała, jakoś... czy to po prostu mówiła, cytowała to? W... Tak, bardzo. Tak, cytowała. Na co dzień. Ja mhm. też. Jestem taką osobą, chociaż już teraz nie bardzo, ale to jest wytytułowane w mózgu. No tak. I niestety nie znam przykład tych wersetów po polsku. Mhm. Muszę sobie przetłumaczyć, jak chcę gdzieś zacytować, to muszę to przetłumaczyć, więc to jest taka luka nadal u mnie, która jest we mnie, jest częścią mojego charakteru, częścią mojego umysłu, to jak, jak funkcjonuje, natomiast jej nie ma po, po polsku. Nadal nie jestem dalej sobą, bo nie mogę to, nie mogę wszystkiego powiedzieć, co mhm. chcę powiedzieć. Także jeszcze ten język e, był. Czyli ty naprawdę z dużym bagażem tutaj językowym już przejechałaś. Coś takiego. No tak, no bo mówiłaś, tak. czyli po ukraińsku mówiłaś, po rosyjsku. Tak. Tym takim miksem? Z córżykiem, plus tak. tym takim starosłowiańskim. starosłowiańsko cerkiewny. Mm -hmm. Tak, to był język, którym można rozmawiać, bo się cytuje, mm -hmm. bo rozmawia się na te tematy. I to jest też jakiś... Taka inny słowiańska sposób. łacina. Słowiańska łacina. Bardzo dobrze to to nazwać mm -hmm. tak. No i język muzyki też. Taki mm -hmm. uniwersalny to... No, może nie mówimy ustami, tak. Natomiast to jest... Środek przekazywania emocji jak najbardziej. A ty uczyłaś się gry na jakimś instrumencie? Tak, no, oczywiście. Tak, Wyskawicznie się zorientowałem. Po kilka razy ta muzyka padła. <laughs> tak, e, tam Na mówi. jakim instrumencie grałaś? Na pianinie i na wiolonczeli mm -hmm. od dziecka. Później doszły też inne instrumenty. Lubiłaś to czy wcale nie? Bardzo, bardzo. Aha. Bardzo. Bo to jest różnie, prawda? Z ludźmi, że to czasami różnie. są przymuszane też tak. dzieci i nie chcą tego robić. Nie, bardzo lubiłam. Więc to też taki język, y, mm -hmm. środek wyrazu który też można ćwiczyć, no tak. dynamika, przekaz. Jak się też, to jest, to jest też rozmowa, kiedy grasz dla ludzi, to wy wspólnie coś przeżywacie, prawda? Później możecie rozmawiać, później się zmienia nastrój w pokoju, kiedy coś razem przeżyliście, usłyszeliście jakiś utwór, który zagrałam tam, a znowu przy herbacie jakieś I takie właśnie różne języki jednocześnie u mnie funkcjonowały, to jakoś tam mnie ukształtowało, żeby tym żonglować, żeby w zależności od tego, kto jest przed tobą, dobierać język, czy mówić czystym ukraińskim, czy nieczystym ukraińskim. Czy surżykiem, w zależności od tematu, od zienia, od y, tej osoby. Tak, więc to było od dziecka. No i później nagle ten polski. A to jest coś cudownego. No słuchaj, y, ja to widzę w tych nagraniach, natomiast teraz to zobaczyłem w Twoich oczach. To rzeczywiście, jak mówisz, jak ten polski, to, się, to jest czysta fascynacja. Ale miałam 16, może jakoś lat, mhm. A, to było coś jednocześnie bliskiego że tak jak rozmawialiśmy, że to coś tam słyszysz, rozumiesz. Niektóre słowa są identyczne, niektóre podobne. Niektóre też jakby są takie same, tylko znaczą coś innego. Mm -hmm, mm -hmm. Jak to w słowiańskich językach. Cudowne, no ale to jest to, przecież... To wesołe można wręcz, się wręcz, tak, uśmiać. Tak, to jest no, wesołe. Jak Tak zawsze mówię, no kubek. Kubek po ukraińsku y, to jest y, puchar. Mm -hmm. No tak, u nas jest takie słowo kompletnie co innego tak, znaczy. A ja codziennie piję z kubku, proszę bardzo. Tak. Czyli że, że tak, kultura. Mechaniczny, jest, mechaniczny opis. no właśnie. A po polsku, że długo pisze, no że, że pióro długi. Że, tak, tak, tak. Tobie też oczy to też. Tak, tak. O, ja też <laughs> czasami, czasami lubię tak. Sobie rozkładać, lubię rozkładać niemieckie słowa na czynniki. Pierwsze i to też rzeczywiście jest fascynujące. I dosyć śmieszne. Zabawne o tym. Zabawne, ale też daje takie poczucie, że rozumiesz, że, że to nie jest po prostu zbitek liter, tak? Kugelschreiber. Tak. Tylko to ma jakiś sens, to ma jakiś no ma to układ. To właśnie to jest, I to też, jest niemiecki, i pewnie, tak? Niemiecki pewnie, jest sensowny. No tak. I pewnie Niemiec tego nie, nie z, rozlicznie, tak nie z, rozkłada. No bo no, jest, długopis jest. No tak. A dla ciebie to się składa z dwóch słów ma jakiś taki większy sens. A właśnie wracając do niemieckiego, tak myślałam, dobra, na ni ten niemiecki pójdę, może będę bardziej uporządkowana. <laughs> Nie zadziałało. Nie? Nic. Ty <laughs> Nic masz, nie pomoże. Ty, ty masz się za osobę nieuporządkowaną? Chaotyczną. Chaos. Jestem woda. Tak? Tak. Ale jak się ciebie słucha, to dzisiaj nie ma takiego wrażenia, żeby to był chaos. Czy jestem spokojna? Bardzo. Mhm. Ale nie, nie, nie nie jestem uporządkowana. Nie pamiętam dat, jakieś takie y, rzeczy z przywiązaniem do materialności. Zaraz, zaraz. Sofia, przecież nie... doskonale pamiętałaś, kiedy się umówiliśmy na ten wywiad. Jeszcze mi przypomniałaś o tym, także jesteś uporządkowana. Nie wyrzucaj sobie. Ach, dziękuję bardzo. We wszystkich no. notesach miałam <laughs> zapisane w telefonie przypomnienie. A to jest pierwsze duże medium, do którego trafił żeby M porozmawiać? Czy nie, już. Było, było. już? No Byłam to dobrze. Już kilku. No to dobrze. <laughs> nie, to wszystko mnie stresuje. Nie umiem jeździć y, transportem na przykład y, publicznym. Uh -huh. Zawsze się gubię. GPS mi nie pomaga. Nie, jestem bardzo chaotyczna. A przypomniał mi się jeden ważny wątek, że się jąkam. Naprawdę? Tak, nie zauważyłeś? Teraz Skąd? Nie mogłam powiedzieć, że jeżdżę transportem publicznym. Bo P jest dla mnie trudne. Uh -huh. P, K, spółgłoskie uh -huh. twarde, dla mnie bywają trudne. I to też przecież bardzo mi wpłynęło na sposób mówienia i na mój umysł. Teraz już sobie dobrze, bardzo dobrze sobie z tym radzę już. Ale kiedyś to był ogromny problem, a jeszcze nie mówiłam o tym nigdzie. Mhm. Ogromny. Nie mogłam... Mieliśmy takie autobusy, w których się mówiło, gdzie chcesz wyjść. Trzeba było zapowiedzieć, że... Kierowcy dać znać po prostu, tak? Tak, że mhm. proszę o przystanek. Mhm. I ja nie mogłam powiedzieć tego proszę... Mhm. jechałam, aż ktoś inny poprosi i później wracałam nóżkami pieszo. Naprawdę? Tak. No, naprawdę. Takie sytuacje. I co to mi dało? To jest fajna może umiejętność, bo ja nauczyłam się w trakcie mówienia wyczuwać, gdzie będę miała spięcie mhm. i zmienić treść stania. <śmiech> Świetne. Zmieniać składnię troszkę. Rozumiem. Przestawić słowa miejscami. Wtedy mi będzie łatwiej. Po A, P już mi wyjdzie lepiej. Y Ale ty masz żywy umysł. Mhm. No, żeby takie rzeczy sobie kreować, wymyślać? No, żeby przeżyć, tak jak mówiłeś na początku. Może nie o święcim, ale tak, żeby jakoś tam poszło. Więc y, to też, no było mi trudno mówić od samego dziecka. Mhm. Więc może to też, tutaj jest takie bóle, pęknięcie, że było mi bardzo trudno mówić w ogóle. Mhm. Więc chciało mi się mówić i dużo myślenia o tym mówieniu i dużo takiego no, smutku chyba. Mm -hmm. no tak, bo to jest frustrujące i bardzo przykre dla dziecka Frustracji, tak Prawda? A jak się oduczyłaś jąkania sama, po prostu nadal mówiąc troszkę, Nadal troszkę się jąkam mm -hmm. e, No tutaj muszę powiedzieć, że dziękuję mojej mamie, która mnie nigdy nie oszczędzała mm -hmm. Czyli to w był trening prawach. po prostu No taki trening, jak się to w Polsce mówi ładnie, na chłopski rozum mm -hmm. Po prostu pchać dziecko y, do mm -hmm. mówienia mm -hmm. w sytuacjach społecznych mm -hmm. Yy, wysyłać właśnie do sklepu. Mhm. Żebyś się cały czas konfrontowała żeby, z drugim człowiekiem. Żeby konfrontować mhm. się z tym, tak. Mhm. I jakoś tam wyszło. Ale, no pamiętam, jak stałam też w sklepie, bo tu były takie sklepy w Polsce jeszcze, są takie, mhm. gdzie, nie, gdzie gdzie trzeba też yy, o coś poprosić. No tak. Teraz zmieniłam, bo poprosić o coś trudno, a o coś poprosić łatwiej. <laughs> i stałam, już był mój czas poprosić o ten chleb nieszczęsny mm -hmm. i nie mogłam powiedzieć, że chleb i się trzęsłam, a z tyłu już kolejka ludzi napięcie rośnie bo <głos> mi patrzą, wyglądają wszyscy plec no co tak. chodzi, przez ramię, czemu ono stoi nic, nic mówię, że mówi. tam zaczyna się <śmiech> jakieś to <tam śmiech> krąknięcie a ja nie mogę powiedzieć, że chleb potrzebuję i zdarzało mi się pójść mm -hmm. nie bez chleba, mm -hmm. tak, poczekać aż nie będzie ludzi mm -hmm. i jeszcze raz podejść do tego zadania a to ty jesteś bardzo dzielną dziewczyną. No, naprawdę. dziękuję bardzo. To chyba właśnie chwała mojej mamie, która mnie nie oszczędzała. Mhm. Powiedz mi, jak wypada y, język polski na tle tych, które inne bardzo dobrze znasz? Wypada. Wypada? Świetnie. To, lubię to w polskim języku, że wypada coś. Ja wiedziałem, że z to będzie teraz taka właśnie rozmowa, że trzeba uważać na to, co się mówi. No ale to jest wszystko świetne przecież. To jest wszystko... co się cieszysz, tak. To jest świetnie, że coś wypada. Ale z tym wypadnięciem to w ogóle w polskim dużo jest. Że coś wypada, albo coś nie wypada no, bo przecież. nie wypada, to... tak. Tak. Tak, że czegoś nie mówię. Albo wpadnę do ciebie. Mm -hmm. tak. Nie przyjdę, mm -hmm. tylko wpadnę, wpadnę na chwilę przypadkiem. <głos> no i patrz, ile radości. No, tak, się. z rozkmieniania języka. No, tak. Język. Super to jest. <głos> super. Super, super. I jaka w tym jest mądrość, taka, ja cały czas, kiedy rozkminiam właśnie te słowa, to myślę w ogóle o Polakach, tak, mm -hmm. o kulturze, o historii, jak to się ukształtowało. Mm -hmm. W ten sposób jest, w tym jest taka ciekawość. Miejsca, gdzie mieszkam, prawda? Po prostu. Ludzie, którzy. Wiesz, to Sofia, ty taka jesteś po prostu. Po prostu jesteś ciekawa drugiego człowieka, drugiego języka, drugiego miejsca. Taka jesteś, no bo jest wiele osób, które wyjeżdżają, się nie interesują tak bardzo mocno językiem, miejscem, historią. To chyba przeżycie wtedy wchodzi. Nie myślą o czymś innym. Być może. Może to jest taki problem pierwszego świata. Nie myśleć o chlebie, mhm, tylko mhm. o dopełniaczu. Mhm, mhm. Pięknie powiedziane. Wracamy, do, <laughs> Wracamy, bo będziemy szli z aluzji w aluzję, co jest zresztą świetne. Chciałem cię wrócić do pytania, jak, jak ty sytuujesz może tak język właśnie. polski na tle innych języków, które znasz. Mi się wydaje, że tak nie można no rozmawiać. Mhm. To jest zawsze jakaś historia prywatna. I to jest ocenne, nie? Tak. Mhm. Co to, ranking jakiś robimy? No właśnie. Nie robimy mhm. rankingu. Nie można porównać. Mogę tylko powiedzieć, czym dla mnie jest. Przecież no, kim ja jestem, żeby jakiś ranking tutaj mhm. tworzyć, wygłaszać. Może źle sformułowałem pytanie. Czym się w takich podstawach, no bo ciężko chodzić w szczegóły przy takim pytaniu, czym się te języki... Różnią najbardziej, o tak. Gdzie jest polski, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy polskim, a innymi językami, które znasz? O, tak, chyba powinienem był zapytać. trudne. Tutaj trzeba było jakąś jedną cechę. Ale to, co bardzo lubię w polskim języku, to jest taka właśnie dosłowność. Mhm. Dobitność? Dosłowność. Dosłowność. Że właśnie długopis Mm. Że on długo pisze, że wycieraczka nazywa się wycieraczka, bo ona. Wyciera. Wyciera. Mm -hmm. Nie ma na to innego słowa. A w języku ukraińskim jest to jest inne słowo, na przykład. Mm -hmm. Po niemiecku nie pamiętam, jakie to jest. Ja też nie Ale po niemiecku może być tak samo. Może to jest tak, że w związku z tym, że my bliżej Niemiec, to jednak mamy ten naleciałości Ale może ty, wiesz. Patrz, no. i ty ze swoim umysłem ciągniesz tutaj. <laughs> <laughs> Co jeszcze tutaj y, możemy zobaczyć? Napis, że to jest napis. Mm -hmm. No, bo to jest napisane. No tak. I to jest wszędzie. Mhm. Wiesz, wy tego może nie zauważacie. Nie zauważamy. A to jest naprawdę wszędzie. Mikrofon nie jest takim słowem, bo nie jest słowem polskim, polskim nie oczywiście. jest słowem słowiańskim. Natomiast zeszyt jest zszyty. No, nigdy o tym nie pomyślałam. Rzeczywiście, że jest zszyty. Plecy, bo się nosi plecak tak. to tam odwrotnie. No tak. E, wszędzie jest jakiś sens. A okulary, które teraz? To, no oko. No tak. Czy znaczy na pewno można tam grzebać, wiesz, co my tam mamy, właśnie starosłowiański język, później indoeuropejski, pra -indo -europejski mm, mm -hmm. i, i łaciński tam gdzieś mm, gdzie jeszcze po drodze grecki, więc też jesteśmy w w większym systemie. Patrz, jesteśmy, powiedziałam. Zaliczyłam się. Świetnie. Witamy, bardzo się cieszę. Nie tylko ja. No ja ze swoimi językami też y, jestem wśród, wśród tych języków słowiańskich. Ty jesteś w kilku światach językowych. Ta. No tak. I na tym polega problem. Dlaczego ja nie potrafię jeździć transportem publicznym? Jestem w kilku światach językowych naraz. Za dużo analizujesz i się zastanawiasz, podejrzewam. Naprawdę. Za dużo cię fascynuje, straszne, interesuje. Straszne ten, y, to jeżdżenie jest. Ile razy ja się zgubiłam, nie wiedziałam, gdzie jestem. Ale myśląc e, płakałam. O, Ale już będąc w Polsce, tak? Tak. Mhm. I co, gubiłaś się, bo ty jesteś z Wrocławia? I, tak. Gubiłaś się znaczy, Mieszkałam w różnych miejscach. Mhm. E, tak. A we Wrocławiu się też zdarzało czy zgubić, tak? Ale... <grystanie> Bardzo. Bardzo. <grystanie> <grystanie> Tam się najlepiej, najbezpieczniej czujesz. A lubisz Wrocław? No pewnie, jeżeli jeżeli... Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że to jest fascynujące miasto. Tak. A co ty wkładasz w to zdanie? Fascynacja Wrocławiem. Mhm. Mm, wspomniałem cię, że jestem historykiem, więc y, ja mam świadomość tego pewnie nie, mm. niezbyt wielu słów. Znowu ty, Niemcy tutaj się kochali. Trochę tak, no to wiesz, to było potężne, to był potężny ośrodek w Niemczech. To chyba było przed wojną trzecie albo czwarte miasto myśląc o populacji. Mhm. To był bardzo żywy ośrodek naukowy. Nie wiem, czy wiesz, że sam Wrocław miał dziesięciu nogistów, sam Wrocław. Oh wow, no. nie wiedziałam. Poza tym, jak jesteś z Wrocławia, no to widzisz chociażby tę niesamowitą architekturę w wielu częściach tego miasta, która pokazuje, jak potężnym miastem był Wrocław. Chociażby rozmiary rynku o tym świadczą. Ktoś, kto się fascynuje historią, to takie rzeczy widzi, po prostu jak pędzie do innego miasta. Mm. Mm. Ale patrz, mówisz o takich e, rzeczach, o kategoriach, o wielkości. Ale też o pięknie w architekturze na przykład, bo ten rozmach był połączony z, wiesz, z pietyzmem, mm. co na pewno też widzisz, będąc nieraz nie tylko no, na rynku wrocławskim. Patrz, uwarunkowałyśmy na początku rozmowy na te Niemcy i teraz tak, tylko tak postrzegasz nie, nie, wiesz co, jeszcze, jeszcze Ci powiem, bo tego nie powiedziałem Ci przed rozmową, że w związku z tym, że jestem z redakcji sportowej, to kiedyś w roku 2017 spędziliśmy jako cała redakcja chyba trzy tygodnie po Wrocławiu, bo tam były Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, to się nazywa World Games. Hmm. No i po prostu relacjonowaliśmy te y, igrzyska, a w związku z tym, że byliśmy całą redakcją, no to nie byliśmy jakoś tak uwikłani popachy w tę robotę sportową, reporterską. I był mieliśmy czas się nad... Czas. Trochę mieliśmy czasu, Na żeby... zgubienie się w Żeby się zgubić. Poza tym, wiesz co, te areny były rozlokowane rozmaitych dyscyplin w różnych... Oczywiście gości, mhm. gości. Mhm. Gości, gości. No tak, gości, gości. <laughs> tak, ale w Wrocław od lat też y, przecież y, tam jest dużo osób zerwowa z tego starego. No więc właśnie. Może dlatego też tam się czuję dobrze, że jestem obca wśród obcych. No tak, no tak, tak. Może fajnie. Czyli swoje. Swojska, <laughs> jest takie słowo. A jakie znaczy Wrocław? Jak tego postrzegasz poza tym, że jesteś obca wśród obcych? Tam. Wiesz, ja mam także od lat się przeprowadzam. Mhm. Od urodzenia w zasadzie. No wspominałaś, tak, że tam na, na Ukrainie się Tak, też, też, A ty mówisz na Ukrainie czy w Ukrainie? Ja jakoś nie mam problemu z tym, że jest na Ukrainie. To dobrze. Nie mam. E, no ja rozumiem, że to tutaj chodzi o, kiedy to była część polskie, niektórzy tak mówią, i kiedy jest taki stosunek, no idzie się na wojnę, tak? Idzie się jakiś tam Zofia, napad. Od razu powiem, że tak samo mówimy, że na Węgrzech. Właśnie na Słowacji, ja, ale więc, na Mazurach. Na Mazurach, więc ja bym Jeziora, jeszcze tym tropem. Tak, albo na Mazowszu. No właśnie. Tak, więc, yy, więc nie, dla mnie jest na okej. Okay. Ale wy, kiedy, ktoś, kiedy widzę, że ktoś mówi wy, ja się dostosowuję i mówię mhm. też wy nie mam ani z tym, nie z tym problemu. Dla niektórych to ma duże znaczenie. Zwróciłem uwagę. Tak. Więc nie zależy mi tyk, tak na tych dwóch literach, jak na tym człowieku, mm -hmm. na przykład. Żeby on się czuł dobrze w rozmowie ze mną. A na Wrocławiu ci zależy? <śmiech> no sam zapytałeś, więc odpowiadam grzecznie <śmiech> o tym na... Właśnie chciałam powiedzieć, że ja od lat się przeprowadzam i ja nie przywiązuję się mocno do miejsca. Wiesz, zmieniłam dziewięć szkół coś koło tego. O, red. No to te możliwości adaptacyjne masz bardzo duże. Właśnie, może tak. Może dlatego. Też jakiegoś bólu, tak? Cały czas nowa. No tak. To jest ból na pewno. Cały czas na chwilę. Mhm. Ale też dużo plusów z tego wynika właśnie mhm. taka adaptacja. Mhm. Z tym, że jestem raczej osobą spłoszoną. Spłoszoną. Piękne słowo. Chciałam powiedzieć płochliwą, Aha. ale nie poszło mi, więc spłoszoną. <śmiech> ale zobacz, jak szybko potrafiłeś zastąpić to słowo. Tak. Więc musiałam, no, się nauczyć, na, musiałam się nauczyć tego polskiego, żeby mieć możliwości dostosowania się do swojego jągania się, <laughs> żeby troszkę tutaj móc wybierać z tych słów. Tak, więc ja się nie przywiązuję do miejsca chyba. Jestem jak kot. Mm -hmm. Czyli do Wrocławia się też przywiązywałeś szybko? Przywiązanie takie głupie słowo. <laughs> mm -hmm. No tak, tak. Też bardzo dosłownie, nie? Tak, tak. tak, no ale w ogóle związki. Coś, coś, coś tak. strasznego. Ale przewiązanie rzeczywiście może mieć, taką, może mieć takie znaczenie pojoratywne, Tak jakby to było na siłę, prawda? A, tak, a wcale że tak nie jest. Przewiązanie. Mhm. Więc ja chyba się nie przywiązuję do miejsc, mhm. bardziej do ludzi, chociaż z tymi ludźmi też ciężko bywa. Mhm. W sensie, że właśnie się przeprowadzałam od dziecka, więc ci ludzie też się zmieniali. Mhm jakaś taka ciekawość nowego jest we mnie mm. wiodącą cechą, bardziej niż chęć przywiązania się mm -hmm. do czegoś. Chociaż linę w mam. Masz linę? Mam. No to dobrze. <laughs> jako pasek. No to dobrze, ale nie będę ci tutaj słuchać spokojnie. Przywiązywał do siedziby trojki. A ty się czujesz przywiązany do Warszawy. Tak, przywiązany do Warszawy, dlatego że jestem warszawiakiem i jestem historykiem, więc tak jak już po raz enty wspomniałem, więc y, jestem związany też jakoś tak emocjonalnie z tym miastem. Natomiast muszę ci powiedzieć, że przez wiele lat mieszkałem poza Warszawą w Kampinosie. Y, po ślubie się tam przeprowadziłem. Natomiast teraz wróciłem do Warszawy na stałe, bo mój syn poszedł do pierwszej klasy liceum i w związku z tym, że chcieliśmy, żeby miał łatwiejszy dojazd do szkoły, przenieśliśmy się do Warszawy i nie mogę powiedzieć, żebym się czuł z tym dobrze. Mm. Bardzo lubiłem to roz, takie rozdzielenie. Praca Warszawa, mieszkanie na wsi. A teraz jest z powrotem tak jak był kiedyś, bo wcześniej oczywiście mieszkałem w Warszawie. Mm -hmm. Także czuję się przywiązany do Warszawy w rozmaity ale, sposób. O, tak. Ale w taki dobry, pozytywny. Czyli... E tak, wiesz co, oczywiście, no wiesz, jestem dumny z tego miasta. To, to miasto ma niezwykłą historię i to, to wiesz, w takim kontekście ja światowym. historykiem. Tak, ale <laughs> też, mogę, też mogę porównać z no historiami tak. innych miast, chociażby w Polsce, więc to miasto jest niesamowite. Ale to bycie historykiem to by takie właśnie przywiązanie do... Yy... Do głębszego kontekstu, prawda? Że się Być czujesz może. związany. Być może, natomiast też pozwala chyba m, trochę szerzej spojrzeć po prostu na, na historię tego miasta. No, ale to nie o mnie, tylko o tobie jest rozmowa. O tobie też. Ty jesteś świetnym rozmówcą, muszę ci powiedzieć, bo w żadnym odcinku cyklu Ludzie nie mówiłem nie tyle powiedziałeś o sobie. Nie powiedziałaś 18 razy, że jesteś historykiem? Tak, to po pierwsze, <śmiech> z mówię to raz, a poza tym nie, w ogóle tyle słów nie wypowiedziałem. A ty <śmiech> fajnie prowokujesz i zaczepiasz do rozmowy. Prowokujesz to zawsze. A ty lubisz rozmawiać? Z ludźmi, prawda? Byłam Lubisz. ciekawa dzisiejsza rozmowa. No ja jest... też byłem ciebie bardzo ciekaw. Bardzo. Tym bardziej, że wiesz, no, tak jak ci powiedziałem, jesteś jedyna, która robi taką moim zdaniem karierę w mediach społecznościowych. Osobą, która przyjechała z innego kraju, która tak bardzo fascynuje się naszym językiem i tak przepięknie o tym opowiada i tak właśnie go analizuje z takim ogromnym urokiem. Myślę, że nie jedyną, ale wiesz co było ciekawe, kiedy zaczęłam robić to, co robię na tych internetach tak zwanych, mhm. no ja po pierwsze sześć lat, może siedem, nosiłam to w sobie. Bardzo chciałam. Wiedziałam, mhm. że to będę robić, ale cały czas się czułam niegotowa. Jakoś tam nie wiedziałam, jak to, jak to, jak to. I to mnie tak męczyło. Bardzo... Czemu się śmiejesz? Uśmiechem. To, to jest piękne. E, I po siedmiu latach jednak po prostu wrzuciłam pierwszy filmik i koniec, i zaczęłam to wrzucać e, najpierw na TikToku, e, bo tam nikogo nie znałam. <grym> <grym> Musiałam po prostu e, z potrzeby takiej. Uh -huh. Po prostu już nie mogłam dłużej Rozsadzało myśleć o tym cię. wszystkim. <grym> Rozsadzało to co to za słowo. Tak. E, ja sama nie wiedząc, co, co dokładnie, jaka jest formuła tego, co robię, że powinna być jakaś formuła, musi być jakiś wizerunek, coś tam. Robiłam tak wszystko, oczywiście na może jak każde, może nie. Myślę, że są ludzie, którzy tak potrafią w przemyślany sposób to zrobić, ale ja nie. Ale na pewno miałam jakieś tam rozmowy dawno temu i ludzie myśleli, że ja mówię o poprawności, a ja nie mówię po popra poprawności. Ja też tak uważam, że nie mówię o poprawności. W ogóle. Jaka poprawność, że jestem obcokrajowcem. To było śmieszne. Jaka poprawność, przecież ja najwięcej błędów popełniam. Jak właśnie słyszę, może ci powiedzieć, żebyś popełniała błędy. Może jeden wyłapałem, jeden jedyny do tej pory. Jaki? Mam ci powiedzieć? Pewnie. Że pijemy z kubku. Mówisz, że z kubka. No ten dopełniacz. No dopełniacz. Czy u, czy a. Ale to zobacz. Strasznie trudno. Rozmawiamy, słuchaj, <laughs> już rozmawiamy już po 40, czy ponad 40 minut. I ty mówisz, że z ty Z Skupka, natomiast ty do tej pory nie popełniałaś ani jednego innego błędu. A umiesz wyjaśnić dlaczego u Ani A, żebym zapamiętała? Nie, nie potrafię Na pewno zapamiętam, tak. że w trójce powiedziała skówka, nie, nie myśl teraz o tym. To jest trudne. Dopełnia czy jest trudne? Oficjalnie to mówię. Tak, już powiedziałeś, że dopełnia to są straszne, tak? No właśnie to uczy a. No tak. A z piaskiem, zobacz, jest z piasku, jeśli mówimy no o tak. piasku. A jeśli jest na przykład ksywa, ktoś na się nazywa piasek, to już wtedy nie, no ma, tak. nie ma piaska. No nie ma piaska. Słuchaj, wiesz co, powiem ci jedną rzecz, że to jest fascynujące, że ty mnie otwierasz na mój język, który mi się wydawało, że ja znam doskonale i w ogóle się nad tym nie zastanawiam i ty skłaniasz nas, Polaków, do refleksji nad naszym językiem. Skłaniać. No właśnie, widzisz? Do pokłonu przed językiem polskim. No tak. tutaj tak. No to to bo Pokłońmy jest się ty... przed naszym pięknym językiem. Się. No. Czyli wracamy do tematów misyjnych. No tak, Nie. tak. Od których odeszłaś. No język cudowny jest. Język to jest takie narzędzie. Mamy w rękach coś. Mhm. Można się przyjrzeć, co to jest. Jaka... może tam instrukcja jest. Może coś można więcej z nim zrobić. Mamy ten instrument w rękach, prawda. Można y, tam nożem można kogoś, prawda, ten tegas. A można chleb pokroić. A może to są skrzypce. Można coś zagrać na nich. Na przykład no to jest fascynujące. A ty podchodzisz tylko do języka z takim właśnie spietyzmem? No chodzisz, a wiesz, że ja y, mam <grym> taką teorię, że najważniejsze słowo w języku polskim no. to jest chodzić. Chodzić, tak? Patrz, zapytałaś mnie, jak, o, jak ja podchodzę do języka z spietyzmem, tak, mhm. Podchodzeń. że jest przychodnia. <grym> to prawda. Jest samochód, gdzie on chodzi? No tak. on jeździ? No jeździ. Jeszcze sam. Jest przychód w języku ekonomicznym. Podejście, nie, chyba to lubię, tak. Chyba lubię się przyjrzeć. Może to dlatego, że nie jestem historykiem. Ale czy tylko, język, czy tylko językowi to właśnie się tak nie. przeglądasz? No właśnie. No właśnie, chyba nie. Chyba to jest taka cecha po prostu mm. moja. E, ale to dlatego, że nie jestem historykiem. Mm -hmm. Nie potrafię popatrzeć, tak. Jesteś lingwistką. Tastką, tak no, no tak, jesteś. No, teraz ja się będę starał mówić wyraźnie. No jesteś przecież, no mówisz w tylu językach. Ach, a w żadnym nie mam nic do powiedzenia. No dobra. Nie zgadzam się z tobą. To, to był czyjś cytat. No próbuję się uratować to jakimś żartem, bo mnie komplementujesz. No dobra, to nie będę cię komplementował. E, skręćmy teraz. Dziękuję. Skręćmy tak. Idźmy w drugą stronę. Pójdźmy w drugą stronę. Pójdźmy w, w drugą stronę. Czy... O muzyce właśnie. Z pietyzmem podchodzę chciałbym, do muzyki. Chciałbym porozmawiać o muzyce bo wspomniałeś, że grałaś na, na fortepianie i grasz nadal, tak? No tak. I na violą, czyli nadal grasz? Tak. Tak? Tak, na gitarze. Aha. Na ukulele jakichś tam różnych okay. rzeczy. Ja Ale piszę. dla siebie, czy robisz to dla Nie, dla koncertuję. Koncertujesz? Tak. Hmm. tak. Jeszcze jeździsz... piosenki po polsku. Wow. Tego, co widzisz, czego się dojaduję? Nie miałem pojęcia. Tak. Ale koncertujesz, jeździsz po całej Polsce? No, tak. tak? W Warszawie Przez... też koncertujesz? Tak. Będę miała koncert. Ktoś tam pewnie ogłoszę na swoich mediach mm -hmm. społecznościowych. Przyszedł A już wiesz co? gdzie? jestem strasznie słaba w tym miejscu. Okej, okay, dobrze. Wiem, że... Ale <laughs> ogłosisz że będzie społecznościowy. w mediach że Pewnie tak. Tak będzie jakaś trasa koncertowa w ogóle, bo stworzyliśmy nowy program. Ale ty ze zespołem? Z takim saksofonistą Grzech Piotrowski, on się no, nazywa. Nie oczywiście. I to było wspaniałe. muzyczną, ale też nie wszędzie będziemy grać w duecie. Też będzie bardziej rozbudowany skład. Mhm. A ja będę deklamować i śpiewać, bo te no, teksty czasem czekałem. są szepte, szeptane. Mhm. Szeptuchą może jestem. <głos> czasem mówione, czasem śpiewane. A szeptucha to nie z waszego języka ukraińskiego przypadkiem? No, coś pewnie starosłowiańskiego. Starosłowiańskiego. Teraz mało używane. Ja szeptucha kojarzę, oraz pierwszy chyba się spotkałem z tym słowem, jak czytałem Ogniem i Mieczem. Mm. A tam na Ukrainie jednak się... I patrz, zapamiętałeś. Tak, zapamiętałem, że szeptucha to stamtąd. Czyli ty... Nie, ben... ja nie jestem szeptuchą, że ja była wiem. Nie, znaczy, nie jestem. A, no, ale szepczę. No, szepczesz. Co było co, nieraz dzisiaj słychać, ale to jest piękne. Sofia, natomiast ty deklamujesz bądź śpiewasz, a nie mm. grasz na żadnym z instrumentów? Podczas tej yy, w w tym programie nie. Mhm. W tym programie nie. Wcześniej tam mi się zdarzało. No i, i pisuje piosenki. Pisuję, jest takie słowo? Od no tak, czasu powiedzieć. do czasu? Tak, tak, tak. tak, tak. Miewam? No, no tak, podśpiewuję. No ale patrz, to co jest? Miewam. Mhm. To, to nie jest ani aspekt dokonany, ani dokonany. Mieć? Mhm. Czy mieć ma aspekt dokonany? Chyba nie. Co zrobić? No, miałem. Nie, co zrobić? To tak robić, zrobić, pisać, napisać Aha. takie pary. No nie, rzeczywiście ale, mieć nie tak. Tak, ale patrz, można pisać, można napisać i można pisywać. Trzecia kategoria. Mhm. I się miewać. Miewać, tak. No zobacz, ty miewać to jest tak, że jak ty się miewasz, Przecież to jest przepiękne pytanie. Przepiękne, prawda? przepiękne. Mam takiego przyjaciela, słuchaj, doktora Piotra Celnika, który jest no, sporo ode mnie starszy e, i on zawsze do mnie pisze, bo w ogóle jest świetnym facetem, bo cały czas żartuje. Natomiast y, jak do mnie pisze, żeby mnie zaczepić i sprawdzić, co u mnie, to pisze, jak ty się miewasz, mój, mój drogi. To jest piękne. Ładne. Piękne. Tak. Ja też te nauczyłem się od niego i też mu teraz tak piszę. Tak. Mamy trzecią kategorię. Macie. <laughs> On się zawsze śmieje, kiedy... Proszę ja was. Zawsze się śmieje, kiedy ja użyję nie, nieobacznie. Sofia, co cię najbardziej rozśmiesza w naszym języku? Archaizmy, mm -hmm. które są takie jak... Nieraz w ukraińskim i, języku albo rosyjskim słowami normalnego, codziennego użytku. Mhm. Na przykład żywot Aha. to jest życie, prawda? No to, tak. Takie staroschowiańskie. A żywot po y, żywit, po ukraińsku, to jest brzuch. Mhm. I w tym też dodatkowy sens.